A gośćmi audycji są dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Alyluja! witam serdecznie panią i słuchaczy. I pani Ewa ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, działającej wspólnoty przy tej właśnie parafii. Dzień dobry. Dobrze. Szczęść Boże, dzień tak. dobry. Można powiedzieć, że tą audycją rozpoczynamy cały cykl spotkań, który będzie miał miejsce na antenie Radia Wiktoria. Więc żeby przybliżyć słuchaczom trochę tematykę, powiedzmy, czym jest w ogóle Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar, proszę księdza. Dla mnie osobiście jest wspólnotą niesamowitą, ponieważ wspólnotą stworzoną przez samych małżonków, co jest dla mnie bardzo wielką inspiracją, więcej przez trzech mężczyzn, którzy, tak jak we wspólnocie mówią, zostali porzuceni przez swoje żony, czy też te żony odeszły od nich. Szukali sposobu do trwania w sakramencie małżeństwa, w wierności, w uczciwości małżeńskiej, jednocześnie nie będąc, no, nie zamieszkując ze swoim współmałżonkiem, ze swoimi żonami. Dla mnie osobiście ta wspólnota, co mnie przekonuje, że jest to sposób, realizowania małżeństwa w dość takich specyficznych warunkach, kiedy po ludzku zostaje sam. I cóż oni w ten sposób chcą, o czym zaświadczyć, o czym, o czym chcą powiedzieć? Że sakrament małżeństwa jest związkiem między mężczyzną a kobietą, który błogosławi Bóg. Jeżeli oni zwracają się do Boga, trwają w wierności, to Pan Bóg potrafi z tego wyprowadzić rzeczy, które po ludzku są niemożliwe. Pani Ewa, Pani jest osobą, która tak naprawdę tworzyła tą wspólnotę w Skierniewicach. Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się w ten sposób, że ja szukałam jakiegoś wsparcia w tym momencie, kiedy przeżywałam kryzys relacji małżeńskich i znalazłam na stronie internetowej Wspólnotę Sychar przyciągnęło mnie takie jedno zdanie, mianowicie to, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. I tego się trzymałam, jeździłam do Warszawy, wtedy to było jeszcze tylko taka mała grupka w Warszawie, w tej wspólnocie. Jeździłam do księdza Jana, który patronował tej wspólnocie na rozmowy. Parę razy uczestniczyłam w spotkaniach grupy. No i stwierdziłam, że można byłoby spotykać się tu w Skierniewicach, bo wiedziałam, że są takie osoby, nawet w moim otoczeniu, które również przeżywają kryzys małżeński. I to był 2012 rok, tak? Tak, we wrześniu. Wspólnota jest młoda, ma niecałe Młode. 4 lata, a ile osób koło niej się gromadzi teraz w Skierniewicach? To znaczy tak, nie można powiedzieć, że to jest jakaś stała grupa. Na spotkaniach obecnie, w spotkaniach uczestniczy kilka 12 do 20 osób. Natomiast to jest tak, że niektóre osoby przychodzą, odchodzą, ktoś przychodzi tylko raz na spotkanie, przychodzą przez cały rok, później ktoś rezygnuje i no, takich stałych osób, które są od początku trwania, powstania naszej wspólnoty, to jest pięć. I co to jest są takie. za osoby? Kogo gromadzi ta wspólnota? Wspólnota gromadzi te osoby, które przeżywają kryzys małżeński. Jest im bardzo trudno, ale chcą wytrwać w sakramencie małżeństwa i szukają sposobu na uratowanie, czy też na odbudowanie relacji małżeńskich. To są osoby w różnym wieku, rozumiem, tak? Czyli w to jest wspólnota wieku, dla każdego, tak naprawdę, każdego, kto przeżywa problemy. Tak. W naszej wspólnocie są osoby, tak jak już ksiądz wspomniał, żyjące w danym momencie w samotności, czyli to są osoby porzucone, zdradzone przez współmałżonków, osoby po rozwodach, albo w trakcie rozwodu, po separacji są osoby, które założyły niesakramentalny związek, weszły w niesakramentalny związek, ale nawróciły się i chcą wrócić do sakramentalnego małżonka. Są osoby, które przeżywają takie trudne chwile, bo w ich małżeństwach jest przemoc. Są razem ze współmałżonkiem, ale no, jest taka trudna sytuacja, bo na przykład współmałżonek stosuje przemoc albo tam jest alkoholizm, jakieś formy uzależnień. No i też szukają wyjścia z tej sytuacji. Czyli to są takie pojedyncze osoby. Natomiast są też pary małżeńskie, no, takich par małżeńskich jest mniej, ale pary małżeńskie, które doświadczają też jakichś trudności w porozumieniu się, no i szukają razem wyjścia z tej sytuacji. To, co powiedziała Pani Ewa, proszę księdza, to są bardzo trudne takie ludzkie, życiowe sytuacje. Niektórym bardzo trudno się jest otworzyć i powiedzieć, że taki problem w ich życiu występuje. To na pewno. I, I ta i wspólnota chyba pomaga się też otworzyć. Widzimy, widzimy to. To jest bardzo łatwe zdanie, które wypowiem, ale bardzo trudne właśnie w zastosowaniu to, co pani redaktor powiedziała, w Biblii i w ogóle w jakimkolwiek psychologicznym oglądzie sprawa kryzysu jest najbardziej rozwojową sprawą. Jeżeli wchodzimy w kryzys, to znaczy, że Pan Bóg chce, żebyśmy dojrzewali. To jest najlepszy czas. Kryzys, chociażby Dąbrowski mówił o dezintegracji pozytywnej, żeby cokolwiek zbudować wyżej, trzeba to niżej rozmontować. Więc, więc jest to idealna sytuacja. Natomiast jest to bardzo trudna sytuacja. I ja widzę tę grupę, od tych czterech lat trochę towarzysząc, jako taki rodzaj właśnie studni, sychar, tam gdzie Jezus przyszedł, spotkał się z tą Samarytanką, ona przyszła po wodę. Czyli jest taki moment zadumy, moment odpoczynku, woda, nabranie siły, ale jednocześnie wszystko w atmosferze, czy też w perspektywie, czy w otoczeniu Jezusa Chrystusa, tego, który jest sprawcą łaski, sakramentu, małżeństwa. Więc w zasadzie, no niesamowity ogląd sytuacji, gdzie ja sam siebie ranię, bo ta Samarytanka pierwsza doznaje uzdrowienia od Jezusa, kiedy Jezus mówi, przyprowadź męża, no mi, że nie mam męża, słusznie powiedziałaś, i potem ona mówi do ludzi, że on powiedział to, co w moim sercu. Czyli ci ludzie przychodzą jak do studni, jak do takiego miejsca reanimacji, jak to dzisiaj Franciszek Papa mówi, szpital na peryferiach taki. To jest to. Jest, to, jest to. I oni nie przychodzą po to, żeby się patować swoim cierpieniem, czy coś, tylko żeby w tym wszystkim odnajdować życie, odnajdować drogie. Wiadomo, we wspólnocie jest dużo łatwiej. Ale też trzeba chcieć, trzeba dojrzeć do tego momentu, żeby chcieć coś zrobić z sytuacją, w której się znajdujemy. Tak, tak i tutaj jest ważna, ważne słowo gotowość. Bo nieraz mogę chcieć, ale na przykład chcieć pozbyć się skutków przeżywanych danej rzeczy, a wcale nie jestem gotowy do zmiany. A oni chcą nie tylko chcieć w sensie takim intelektualnym, ale również podjąć konkretne kroki, czyli zacząć to już realizować. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci. To jest niesamowite. I chcę powiedzieć jedną rzecz, że jadąc dzisiaj na tę audycję, próbowałem w swojej biblioteczce znaleźć książkę o małżeństwie, która by mi trochę być może tu pomogła. Nie mam takich książek. Bardzo niewiele. Jeżeli to kurs przedmałżeński, jeżeli to życie już rodzinne, jeżeli już to życie rodzice wobec dzieci. Natomiast to jest też dla mnie niesamowitego księdza, że spotykając się z tą wspólnotą, mam doświadczenie jakby fundamentu sakramentu małżeństwa. Czyli tych słów, co pani przed chwilą zacytowała. I właśnie to, co najważniejsze, myślę ja, że nie opuszczę cię aż do śmierci. I niestety... Że, że tylko to mnie zwalnia, no nie? Ale też ważne jest jedno, to nie jest tak, że żyjemy o dzień, ja cię nie opuszczę. Czyli ja pójdę za tobą, nawet jeżeli ty nie chcesz tej mojej obecności i I to w nich widać, więc dla mnie osobiście jest to niesamowita wspólnota ludzi, którzy, którzy żyją na poważnie chciałem zapytać, czy te słowa, które wypowiada małżonek przyszły, z przyszłą małżonką, są tylko słowami, skoro nie potrafimy dotrzymać słów przysięgi? Dlatego mądrzy ludzie, to także ładnie taką definicję, można trochę filozoficznie tutaj wprowadzić, to, że nikt nie może dać tego, czego sam nie posiada. Każdy z nas siebie na własność nie posiada. My w dużej mierze możemy się posiadać, ale jednak troszeczkę jest właśnie tego momentu ryzyka, jakiegoś nieufności i tak dalej. Dlatego ja proszę kogoś większego ode mnie, kto mnie posiada aby to on dał mnie mojej żonie, żonę dał mnie. To, to jest właśnie sakrament małżeństwa, na tym to polega stąd oni odkrywają, że Bóg daje, a skoro Bóg dał nie cofnie, tylko szukajmy drogi do spotkania tu też w odniesieniu tego, co ksiądz powiedział wcześniej, to, że to jest taka droga dochodzenia do tego, że ja chcę wytrwać w małżeństwie, bo często jest tak, że osoby przychodzą tylko po to, bo chcą uciec od małżeństwa, znaleźć jakieś pocieszenie, chcą się wygadać, podzielić swoim problemem i jeśli zakorzenią się we wspólnocie, posłuchają świadectw innych, którzy już jakiś etap przeszli, to dochodzą do takiego momentu, że tak, oni sobie już zdają sprawę z tego, czym jest sakrament małżeństwa i że ta wierność, miłość, w ogóle sam sakrament małżeństwa, czym jest sakrament małżeństwa, że tu chcą wytrwać. Więcej. Oni w tym odnajdują swoją drogę. To jest propozycja Boga dla nich. Ona jest żoną, on jest mężem, bez względu na to, co by się stało wokół. To nie jest taka świadomość tymczasowości. To jest niesamowite. I to jest chyba najważniejsze. Nie jest to tymczasowości, to tak. Oczywiście. I to jest, wie pani, bo my ciągle żyjemy w jakimś takim przekonaniu, przepraszam, my księże, że sakrament kapłaństwa to jest ten, który trwa zawsze, no nie? A sakrament małżeństwa no to jak tam będą razem, czy nie? Nie, tak jak księdza opisuje sakrament kapłaństwa, tak małżonka opisuje sakrament małżeństwa ona jest żoną jest mężem, już po prostu tego się nie zmienia. Pani chciała coś dodać jeszcze? No tak, że właśnie to jest też odnajdywanie Pana Boga w tym wszystkim, bo też no, nie każdy przychodzi taki mocny w wierze, a jednak gdzieś to nas prowadzi do Pana Boga. No to co mówicie też, często to wraca jak refren, że Pan Bóg zawsze widzi was razem. Tak. Jako małżonków, nawet jeżeli nie jesteście razem ze sobą. Czas tej audycji już dobiega końca. Powiedzmy jeszcze na zakończenie, gdzie osoby, które chciałyby was poszukać, mogą was znaleźć? Najpierw powiem o stronie internetowej. Bardzo bogato opracowana strona internetowa. Tam jest informacja o wszystkich ogniskach w Polsce i między innymi o naszym Skierniewickim ognisku. Jest podany termin spotkania i miejsce spotkania. Mianowicie spotykamy się dwa razy w miesiącu. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się za rodziny w parafii. Później jest spotkanie po tej modlitwie. I spotykamy się także w trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie Civitas Christiana. Wcześniej, przed każdym spotkaniem jest oczywiście msza święta, modlimy się. Godzina rozpoczęcia tych spotkań? Godziny rozpoczęcia spotkań msza jest o 18 godzinie, po mszy o godzinie 18, czyli koło 19, spotykamy się już w grupie. Na spotkanie tak tak. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że gość miał decyzję będzie dziś ksiądz Grzegorz Gołąb, proboszcz parafii św. Stanisława w Skierniewicach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I pani Ewa ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, ze wspólnoty, która działa właśnie przy tej parafii w Skierniewicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.